Rozdział 28. W ostatnich dniach ludzie utworzą wiele kościołów nie dla Pana, będą głosili błędne i pochlebiające ludziom nauki. Zepsucie zapanuje w kościołach. Diabeł będzie starał się pobudzić ludzi do gniewu przeciw dobru, lub uśpić ich czujność. Moi bracia. Powiedziałem wam, jak nakłonił mnie do tego duch, wiem więc, że to na pewno nastąpi. I część tej księgi, która zostanie przetłumaczona, będzie miała wielką wartość dla ludzi, szczególnie dla naszych potomków, którzy są resztką domu Izraela. Albowiem w czasach, gdy kościoły będą tworzone nie dla Pana, ludzie będą mówili jeden do drugiego. Oto ja należę do Pana. A inny powie, to ja należę do Pana I tak będzie mówił każdy, kto tworzył kościoły nie dla Pana Ludzie będą się spierali pomiędzy sobą Także ich kapłani będą toczyć spory I będą oni nauczać według własnego rozumu I zaprzeczać Duchowi Świętemu, który przemawia przez ludzi Będą zaprzeczać mocy Boga, świętego Boga Izraela I będą mówić ludziom, słuchajcie nas i naszej nauki Bowiem w naszych czasach nie ma Boga Pan i Odkupiciel dokonał swego dzieła i przekazał swą moc ludziom. Słuchajcie naszej nauki i jeśli powiedzą wam, że Pan dokonuje cudu, nie wierzcie temu, bo zakończył On już swe dzieło i w naszych czasach nie jest On już Bogiem cudów. I wielu będzie mówiło, jedzcie, pijcie i weselcie się, bo jutro umrzemy i dobrze nam będzie. Będzie także wielu, którzy powiedzą, jedzcie, pijcie i weselcie się, jednak bójcie się Boga, usprawiedliwi On popełnienie niewielu grzechów, możesz więc trochę kłamać, możesz wykorzystywać innego ze względu na Jego słowa, kop dołki pod swoim bliźnim, bo nie ma w tym przeszkody i czyń to wszystko, bo jutro umrzemy i jeśli okażemy się winnymi, Bóg wymierzy nam niewielką karę i w końcu zostaniemy zbawieni w Królestwie Boga. Wielu będzie w ten sposób nauczać błędne, gołosłowne i niemądre doktryny Ich serca będą pełne dumy i będą się starali ukryć przed Panem swe tajemne zamysły I ich poczynania będą w ciemności I krew świętych będzie wołać z ziemi przeciwko nim Oto wszyscy oni zbłądzili i są pełni zepsucia Z powodu dumy, fałszywych nauczycieli i błędnych doktryn ich kościoły uległy zepsuciu a oni sami wynoszą się w dumie. Oto obrabowują biednych dla swych sakralnych budowli, dla swych kosztownych ubiorów i prześladują pokornych i ubogich w sercu, w swej dumie wynosząc się ponad innych. Mają oni harde karki i noszą swe głowy wysoko. Z powodu swej pychy, niegodziwości, występków i cudzołożenia wszyscy oni zbłądzili, z wyjątkiem tylko niewielu, którzy w pokorze naśladują Chrystusa. Mimo to nawet ci w wielu wypadkach błądzą, bo są uczeni według pojęć ludzkich. Biada. Biada mądrym, posiadającym wiedzę i bogatym, Którzy wynoszą się w swej dumie Biada wszystkim, którzy nauczają błędnych doktryn Biada wszystkim, którzy cudzołożą i wypaczają właściwą drogę Pana Mówi Pan Bóg Wszechmogący Bo zostaną oni strąceni do piekła Biada tym, którzy odtrącają bez powodu sprawiedliwych I pomstują przeciwko dobru, mówiąc, że nie ma wartości Oto nastąpi dzień, kiedy Pan Bóg nawiedzi nagle mieszkańców ziemi i tego dnia, gdy będą dojrzali w niegodziwości, zginą. Jeśli jednak mieszkańcy ziemi nawrócą się, odstępując od swych niegodziwości i występków, nie zostaną zgładzeni, mówi Pan zastępów. Jednakże ten wielki i występny Kościół, nierządnica całego świata, musi runąć... I wielki musi być jego upadek. Oto królestwo diabła musi zadrżać, i ci, którzy należą do niego, muszą być pobudzeni do nawrócenia się. W przeciwnym wypadku diabeł skuje ich swymi wiecznymi łańcuchami, pobudzi ich do gniewu i zginą. Albowiem w tych czasach będzie on szalał w sercach ludzi i pobudzał ich do gniewu przeciw temu, co dobre. Innych będzie uspokajał. I uśpi ich czujność poprzez doczesne zabezpieczenie, że będą mówili Wszystko jest dobrze w Syjonie, Syjon rozwija się pomyślnie, wszystko jest dobrze W ten sposób diabeł będzie zwodził ich duszę, prowadząc ich troskliwie do piekła innym będzie pochlebiał, mówiąc, że piekło nie istnieje i przekonując ich, nie jestem diabłem, bo nie ma diabła. I tak będzie im szeptał na ucho, aż zakuje ich w swe okropne łańcuchy, z których nie można się wyswobodzić. Oto będą oni w niewoli śmierci i piekła. I śmierć, piekło, diabeł oraz wszyscy, którzy są w ich mocy, będą musieli stanąć przed tronem Boga, i być sądzeni według swoich czynów. I stamtąd muszą pójść do miejsca przygotowanego dla nich, w jezioro ognia i siarki, co oznacza nieskończoną mękę. Biada. Biada więc temu, komu jest wygodnie w Sionie. Biada temu, kto głosi, wszystko jest dobrze. Biada temu, kto postępuje według nauk ludzi, a zaprzecza mocy Boga i darowi Ducha Świętego. Biada temu, kto mówi, otrzymaliśmy i nie potrzebujemy więcej. Innymi słowy, biada tym wszystkim, którzy trzęsą się z gniewu z powodu prawdy Bożej. Albowiem ten, którego podstawą jest opoka, przyjmuje prawdę z radością, lecz ten, którego podstawą jest piasek, drży, obawiając się że żerunie. Biada temu, kto powie, otrzymaliśmy Słowo Boże i nie potrzebujemy więcej Słowa Bożego, wystarcza nam, co mamy. Tak mówi Pan Bóg, dam ludziom słowo po słowie, przykazanie po przykazaniu, trochę tu i trochę tam. I błogosławieni będą ci, którzy słuchają moich przykazań i nadstawiają ucha, aby usłyszeć moje rady, albowiem zdobędą oni mądrość. Temu, kto przyjmuje, dam więcej, a od tego, kto mówi, wystarcza nam, co mamy, od takich zostanie zabrane nawet to, co mają". Przeklęty jest ten, kto polega na potędze ludzkiej, który w ciele upatruje swą siłę lub kto daje posłuch naukom ludzi, jeśli nie wypływają one z natchnienia Ducha Świętego. Biada ludziom innych narodów, mówi Pan Bóg zastępów. Oto, chociaż z dnia na dzień będę wyciągał do nich rękę, jednak się mnie wyprą. Mimo to będę im miłosierny, mówi Pan Bóg, jeśli nawrócą się i przystąpią do mnie, gdyż moja ręka pozostaje wyciągnięta do nich przez cały dzień, mówi Pan Bóg Zastępów.